Witam wszystkich, no pewnie niektórych po raz kolejny. Dzisiaj odtwarzacz MP3 i River 10 No to może jak zwykle od danych technicznych zacznę, które no, czasami to tak się różnie zgadzają z rzeczywistością. Odtwarzacz działa na baterie AA, te zwykłe R6 producent pisze, że jest, że 53 godziny pracuje na bateriach, nie wiem skąd oni wzięli te dane mim udało się maksymalnie 13 godzin pracować znaczy 13 godzin czy się bez przerwy na pełny naładowanych akumulatorach GP2700 znaczy 2700 pojemności Teraz, z tym, że nie wiem, czy to nie zależy też od y, jakichś parametrów, jaki to jest y, format pliku, czy, nie wiem, może jaka szybkość transmisji, nie wiem, bo to może się różnie, y, miałem dwa, dwa razy tak musiałem robić i, i dwa razy ten czas był troszeczkę inny, a był te, te, taki sam akumulator, więc nie wiem, może albo kwestia akumulatora, albo że on tam już troszeczkę powiedzmy się jakoś... W, no, wyeksploatował, nie wiem, ale no możliwe, że y, przy jakimś odpowiednim rodzaju plików, może te 50 godzin na jakichś wybitnych akumulatorach on może działa. Oczywiście na jeden akumulator działa. Y, odtwarza oprócz MP3, jak odtwarza też OGG, WMA, y, ASF, nie wiem, czy Wave odtwarza. Jest w rozmiarach, znaczy pojemności są chyba 512 MB, na pewno z 1 giga i na pewno z 2 giga pamięci wewnętrznej. Nie ma rozszerzeń na karty żadne, jest tylko wewnętrzna pamięć. Teraz tak, kształt to jest taki, no generalnie jest tylko jedna powierzchnia płaska, górna, no, wszystkie inne są no jakoś tam okrągłe, powyginane jakieś takie, generalnie całość jest w kształcie takiego trochę półwalca, ale jeszcze przechylonego jakby trochę w jedną stronę, no taki dosyć dziwny ten kształt, znaczy, no nie jest taka seria mp3, która mniej więcej tak wygląda yy, mp 3 raczej większa niż mniejsza i raczej droższa niż tańsza no, to różnie z tymi cenami, ale no generalnie no, poniżej, 4, poniżej 400 zł to się tego raczej nie kupi, raczej powyżej. Teraz tak wydaje się taka dosyć masywna. No, ten plastik jest taki też raczej grubszy niż, niż cieńszy. Nie wydaje się żeby od jakiegoś tam nie wiem, byle upadku mogło to jakoś tam specjalnie zaszkodzić no i mam już to od nie wiem pół roku czy trochę więcej niż pół roku i to wszędzie wożę, nie, nie dbam o to jakoś specjalnie i działa jak na razie, nie ma żadnych jakichś z tym problemów, nie była w żadnym serwisie w nim takim no to może teraz jakoś trzecie o tym wyglądzie, oprócz tej powierzchni płaskiej jest powierzchnia z lewej, jak trzymam odtwarzacz tak, no, tak jak się go trzyma zazwyczaj, to po lewej stronie jest y, kropka na baterię, y, czyli na tej jakby, no, na tym tyle, na tej dupie od, od tego walca. Yy, no i bateria się tak wkłada właśnie jakby wzdłuż, ona jest jakby w środku tego walca, ten walc ją otacza, no. yy, A po prawej jest taki mm, no takie coś do, do, żeby to do paska przyczepić, czy do jakiejś rówki, do czegoś. no I to trochę tak wygląda, że ta p może się rozwalić, a to jeszcze będzie dokładnie w takim samym kształcie. To jest kawał metalu. Eee, z takim rozsuwanym czymś takim. Eee, no i to generalnie się trzyma i to na każdym pasku się raczej utrzyma. Yy, znaczy no, wytrzyma to dużo i to jest w ogóle taki yy, to, to jest w ogóle taki od trochę opisywany, że on jest taki raczej, no bardziej trochę ekstremalny. On nie jest wodoodporny chyba, ale no, no, no faktycznie takie wrażenie sprawia, że można z nim wyjechać gdzieś tam i on się no jakoś tam wytrzyma różne rzeczy. Yy, no pancerny nie jest, ale no no generalnie nie sprawia wrażenie takiego plastiku, mydelniczki, że to się teraz rozwali. No i teraz tak, na tej, na tej ściance, no jakby nie od nas, tylko tej dru z drugiej strony, w pewnym sensie przedniej ściance, są przyciski, no generalnie tutaj przyciski różne funkcje spełniają, nie, nie jest jakoś za dużo, więc no, Trzeba było tak zrobić. Po prawej stronie jest taki przycisk, który przynajmniej w czasie odtwarzania yy, znaczy który jest yy, no generalnie w większości przypadków jest nagrywaniem. W czasie odtwarzania to jest wybór, czy to jest, ma być losowo, czy odtwarzanie jednej płyty, czy jednego utworu. Yy, środkowy przycisk to jest taka yy, w odtwarzaniu to pełni rolę yy, można sobie zapętlić kawałek muzyki, to potem jeszcze będę pokazywał. No, i Play. Yy, no, oczywiście, ten Play też jest różny, bo na przykład w trybie radia on ma funkcję np. z przełącznika MonoStereo. Yy, ten środkowy jest do ustawiania yy, ustawiania, yy, no programowania stacji w pamięci. Yy, pod tymi wejściami jest wejście słuchawkowe, Normalnie na jacku małym, czyli 3-5 mm po lewej stronie po jakiejś tam przerwie jest wejście usb i to jest mini usb to nie jest to najmniejsze mini usb to jest to takie to niezwykłe usb to są to takie środkowe No coś pojechało z tumikiem, bez tumika. Hmm. wejście jest zabezpieczone taką, taką gumką i ta gumka jest taka, że ona się tak otwiera, ona nie całkiem wychodzi, znaczy yy, nie wychodzi całkowicie, ona się otwiera, że nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby ona wypadła yy, i ona ma, ma tendencję do, do przykrywania tego otworu. Ona jakby w, ona wchodzi jakby w to wejście i się tak trochę otwiera, na takie drzwiczki troszeczkę. I generalnie jak ona tam jest już w środku w tym wejściu, no to ona tam raczej nie powinna wypadać. Oczywiście może się tam coś zaczepić, i, i, i się otworzyć, ale nawet jak się otworzy to raczej będzie miała tendencję do, do ponownego jakby wracania do, do, tej, do tego USB, więc no jest zabezpieczone i możliwe, że tam coś wpadnie do środka jest niedużo no niestety wejście nie jest tak zabezpieczone yy, na wierzchu jest ekranik nieduży i takie kółko czyli w środku jest taki okrągły mały przycisk menu Yy, otacza go takie kółko le góra, dół to jest yy, steruje głośnością i lewo, prawo to jest yy, przewijanie. Yy, aha, i jest jeszcze takie jakby trzecie kółko, które to otacza, czyli yy, blokada klawiatury z takim jakby pypkiem malutkim. No i to się tak, obraca się jakby to kółko i w tym momencie się blokuje klawiatura. No i to raczej też nie ma za dużej możliwości, żeby to się samo jakoś tam odblokowało, no ja mam ten odtwarzać, jak już mówiłem, tak troszeczkę ponad pół roku i no, jakoś się to nie wyrabia, nie ma czegoś tam takiego, że to po jakimś tam czasie się robi tak, że to się samo otwiera. Ta gumka też na USB jakoś tam nie, nie wyrabia się jakoś specjalnie, więc no generalnie nie jest to źle zrobione. No i masz teraz jakby do samych funkcji, do samego dźwięku i tych innych rzeczy. Wtedy, kiedy odtwarzamy, on nie zaczyna odtwarzać od razu z maksymalną głośnością. Chodzi o to, żeby nie odtworzyć i nie, nie zabić się tym dźwiękiem, jeżeli ktoś ma głośne słuchawki. Ja może zaraz pokażę, mam nadzieję, że mi coś włączy. Powinno się włączyć. Aha, trzeba włączyć. W ogóle włącza się ten odtwarzacz, naciskając dłużej przycisk play, w okolicach sekundy. I po jakimś czasie bezczynności on się sam wyłącza, więc nie ma. No właśnie, coś się włączyło. Więc nie... on się chwilę włącza. To nie jest tak, że on już się włączył, ale no raz jeszcze ma taką. Nie wiem, to wygaszacz ekranu czy coś, w każdym razie yy, jak się kilka sekund przytrzyma, znaczy nic się nie będzie robiło, to yy, trzeba dwa razy jakiś przycisk wcisnąć, żeby on zadziałał. Yy, I dwa, że po czasie jakimś tam się wyłącza sam. Więc nie czerpie jakiejś tam baterii, nie marnuje się. No więc coś włączę, wyciszę mikrofon. Ja tutaj nie, nie regulowałem głośnością, to się samo regulowało w czasie, w czasie odtwarzania. Z takich ciekawszych funkcji dotyczących też odtwarzania przewijania ma wybór wybór jakby skoku przy odtwarzaniu, no bo to jest odtwarzanie takie podobne... Jak się CD, on nie otworzy się tak jak stary magnetofony, yy, yy, gdzie jest yy, szybciej odtwarzam. po prostu przeskakuje to jakiś czas i ten yy, skok można sobie regulować yy, w opcjach. To jest od, nie pamiętam, dwóch chyba sekund do 30 w każdym bądź To jest dosyć spora ta regulacja. I jeszcze ma jeden taki ciekawy tryb, y, study mode to się nazywa. Czyli polega to na tym, że nie y, wtedy, kiedy... No bo to jest taka w CD, że krótko wcisniemy przewijanie, przechodzi do następnego utworu. Wciśniemy dłużej, zaczyna przewijać. Natomiast w tym trybie study mode jak się krótko wciśnie, on przeskakuje też o jakąś określoną przez nas wartość. To jest tam chyba też od 5 sekund do 3 minut. No więc nie wiem, jeżeli ktoś ma jakieś notatki i wykłady nagrane, no to, to, się, to się ta opcja przydaje. Jedną taką, no troszeczkę wadą tego twarzacza jest no że nie da się gwałtownie go ściszyć. Jeżeli ja go zacznę ściszać teraz, bo wcześniej go ściszałem z miksera, bo ja mam jakby tu wszystko podpięte pod mikser, więc sobie mogę wszystko podłączyć, jakby odtwarzać mikrofon do miksera, żeby było wygodniej. Ale jak będę ściszał w odtwarzaczu, teraz zacznę ściszać, odtwarzacz. No więc to nie jest jakoś gwałtownie, nie da się nagle ściszyć, żeby trzeba wyłączyć odtwarzacz. Teraz też przygłośniam przez nowe. Więc to trochę trwa generalnie. Yy, I liver ma... To w większości... W większości odtwarza tu i livera jest 40 poziomów głośności. No, czyli to trochę trwa, zanim on to wszystko... Yy, no, zanim to wszystko jakoś tam yy, przeleci te 40 poziomów. Odtwarzacz ma też funkcję odtwarzacza stacji radiowych da się zapamiętać nie pamiętam, 10 albo 30 stacji chyba 10 czy... nie, nie pamiętam nie jakoś nie używam tego jako odtwarzacza radiowego no i ma też funkcję dyktafonu, którą za chwilę pokażę, to powinien być dyktafon dobra, zaraz ja mu spróbuję coś nagrać Miejmy nadzieję, że się nagrywa teraz. Raz, 2, 3, 1, 2, 3, 4 to jest powiedzmy stop i play. Miejmy nadzieję, że się nagrywa teraz. Raz, 2, 3, 1, 2, 3, 4 to jest powiedzmy stop. On się przełączał. Miejmy nadzieję, że się nagrywa teraz. Raz, 2, 3, 1, 2, 3, 4. To jest słabsza jakość, czyli ustawiona, mam jeszcze jakieś drugie nagranie, też takie króciutkie, na której mam troszeczkę lepsze, zaraz, ja może wyłączę mikrofon i pokażę dwa nagrania, jedno w takiej jakości słabej, drugie w takiej jakości mm, troszkę lepszej. To jest powiedzmy... Zasłasz? A nie, teraz się pojawiło W01.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010. Teraz Miejmy nadzieję że się nagrywa teraz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery To jest poki No tam to było nagranie jakieś jak jeszcze ten odtwarzasz nie znałem i tam coś próbowałem rzeźbić. Nie pamiętam w tej chwili jak się przestawia jakoś, więc no niestety nie, nie przestawię smroty na tą mocniejszą, no ale no, generalnie w, no ja mam tutaj jeszcze gdzieś przestawione nagranie y, z tego mojego odtwarzacza yy, yy, yy, yy, no właśnie na mocniejszej jakości z tym, że nagranych no jakieś takie normalniejsze nagranie. Wtedy kiedy do miałem nagrywane jakieś tam... Mm. lekcje chyba, no coś tam nagrywane miałem. Jeszcze oprócz tego odtwarzacz nie ma limitera. Czyli on nie reguluje sam głośności w zależności od poziomu nagrywania. Więc jeżeli mamy... Zagłośny dźwięk on się przesteruje, zaraz ja to może zademonstruję, na tym nagraniu mam. Teraz on tu się powinien odtworzyć, czemu się nie odtwarza? No. Tak mi się wydaje. Się czas pokazuje. Jakiś czas się pokazuje. No dobrze, to można... Tak? można. Muszamy? Mhm. No to była taka właśnie krótka próbka. Teraz jeszcze może to zapętlanie, bo to się może też czasami przedawać. Ustawię ten utwór co był, jest ustawiony. No i teraz, teraz może włączę kawałek utworu, który się będzie zapętlał. Powiedzmy pętla. Aha, on tutaj miał jeszcze kawałek wcześniej zapętlony. No dobra. Dobra, jest kawałek. Start pętla. I stop pętla. I pyk. Ja, to było wcześniej. Tego nie używam jakoś zbyt często, więc jakby... Yy, yy, no więc... No dawno to robiłem, ale no generalnie działa to w ten sposób nie zapętla dokładnie w tym miejscu, w którym y, to wcisnęliśmy. On tam ma jakieś nie wiem, pół sekundy czy trochę mniej może. Y, no y, to nie jest dokładnie to miejsce, więc jakby no nie można tutaj jakoś tego bardzo precyzyjnie ustawić. No ale to też nie jest y, masz dla DJ-ów tylko y, zwykły odtwarzacz MP3. Mm. Oprócz tego ma taką jeszcze jedną ciekawą funkcję, tylko to działa wyłącznie na plikach mp3. Ja mam w większości pliki o gigie, zaraz wyszukam jakiejś mp3, w której to będzie można zademonstrować. W każdym bądź razie chodzi o to, że można regulować tempo odtwarzania. No tu mam taki plik znalaziony gdzieś w internecie i nisko Bardzo mu się świeszy, żeby było blisko Leci, leci drugi, całyje co... gdzieś mordą. tak y i jeszcze jedno, nie trzeba po każdej funkcji wciskać żadnego OK potwierdzać w tych ustawieniach. Więc no z jednej strony to jest o tyle dobre, że jakby mm, nie ma takiej możliwości, że naustawiamy, naustawiamy, naustawiamy, coś nam potem nagle się okazuje, że z jakiegoś nawyku wcisnęliśmy play, bo wcześniej wszędzie wciskaliśmy play i nagle wyszedł, bo generalnie przycisk play wychodzi z z różnych ustawień. Trzeba przyci przytrzymać przycisk menu i wtedy on wchodzi do menu, bo takie krótsze przyciśnięcie menu to jest poruszanie się po poszczególnych utworach na płycie. A Play jakby wychodzi z, z poszczególnych ustawień, ale też nie zawsze. Yy, no, Ale z drugiej strony to też jest trochę tak, że nie można wypróbować sobie czegoś i potem wyjść... No bo on już jakby to wszystko zacznie zmieniać i ustawiać. Eee, oprócz tego ma, jeśli chodzi o, zmian, o jakieś tam korekcje brzmieniowe i tak dalej, to ma korektor chyba pięciopasmowy, zwykły graficzny. Yy, nie pamiętam, jak, yy, jaka tam jest. Yy, czy 12 dB, czy. No pewnie tak, bo to jest taki standard. Yy, I oprócz ma i oprócz tego ma taki. No. bardzo prymitywny korektor. No, nawet nie półparametryczny, ale no, tak jakby. No coś w rodzaju szczątkowego korektora parametrycznego, jednopasmowego. To dla. Wtajemniczonych, to jest ogólnie chodzi o to, że jest, wybiera się jedno pasmo. To chodzi generalnie o, o pasmo basowe, bo tam jest do, nie pamiętam ilun, ale to są bardzo, bardzo rozbite te basma niskie. E, tak mi jest dużo do wyboru, tam jest 40, potem tam 50, parę, 60, 70 Hz. I to pasmo można podbić albo, albo stłumić o tam ileś decybeli i to jest y, nieco dokładniejsza skala niż w tym korektorze graficznym, natomiast jest taki problem, że nie można naraz obu tych y, funkcji włączyć, można albo jedno albo drugie, przynajmniej w tym że co, co, y, co aktualnie jest, bo te firm, ten firmware czasami gdzieś tam jeszcze może wychodzi y, jakiś nowy no i oprócz tego ma jeszcze jakiś dźwięk przestrzenny z którego w ogóle nie korzystam no też coś nam w tym dźwięku zmienia, no ale to jak, jak to zwykle z takimi dźwiękami przestrzennymi bywa to tak różnie działa jeżeli chodzi o ładowanie plików mp3 to jest najprościej w świecie, bo on się pokazuje jako normalny dysk wymienny, oprócz tego oczywiście jest Oprócz tego jest oczywiście program tam do niego, przez którego można y, filmer mu ustawiać, zmieniać, dlatego, że y, z poziomu mojego komputera nie widać plików systemowych. Mm, no więc trzeba to robić w taki sposób. Y, I jest jeszcze jedna, no taka głupia trochę sprawa. Jeżeli nagrywamy coś ze stacji radiowych, Potem nie jest za bardzo, no, przynajmniej ja nie umiem otworzyć mm, nagrań dokonanych y, z radia, z tego odtworzacza. Znaczy oczywiście one się dadzą, one są oczywiście w, w folderach, przez komputer da się do tego dostać i zmienić folder, ale no generalnie tak od razu po nagraniu no to nie wiem czy to się w ogóle da. Y, I też żeby otworzyć własne nagrania dokonane, one nie są w zbiorze tych wszystkich nagrań yy, mp3 trzeba przejść do trybu dyktafonu i no i, w, i wcisnąć i tam odtwarzać te nagrania wcześniej dokonane, no chyba, że oczywiście przeniesie się te nagrania do, do, do jakiegoś innego folderu, no a wtedy oczywiście one są wi widoczne jako normalne pliki mp3 nie jako nagrania yy, z odtwarzacza o ile wiem nie ma jakiś znaczy można tworzyć sobie normalne foldery w... na dysku, na bezpośrednio w otwarzaczu nie ma czegoś takiego, że nie wiem trzeba stworzyć jakiś plik MP3 i w nim wszystko ładować, tylko normalnie można ładować bezpośrednio i są właśnie dwa foldery, jeden jest tworzony na nagrania z dyktafonu i drugi na nagrania ze stacji radiowych. On ma... Yy, do wyboru... Jeżeli chce się z niego nagrywać... Ma trzy jakości. 128, 96... I chyba 64. Yy, ja z reguły raczej korzystam z tej najwyższej jakości. Tu mam też gdzieś nagrane... Yy, coś z radia. Zaraz to uda mi się, myślę... Yy znaleźć to nagranie tylko on mi się dzisiaj coś wyłącza często no generalnie nie ja go tak ustawiłem żeby on mi się jak najszybciej wyłączał yy, ale generalnie jeżeli on gra no to, to gra i nie ma, nie ma problemu czasami tylko właśnie yy, yy, no są takie problemy że czasami może się nie wyłączyć za pierwszym razem bo, bo no bo właśnie jestem wygaszać ekranu czy coś no teraz właśnie odtwarzam Plik nagrany z radia, to jest mono, bo było kiepsko ustawione ten antena, ale antena tu służy jako słuchawki oczywiście. twierdzi, że lepsze bywają, ja ich skreślamy po całych dniach, tkwię za kółkiem od grudnia do maja. Jestem... Tak. Mm, tak właśnie brzmi nagranie z radia. no Oczywiście wiadomo, że radio też ma tam swoją jakąś tam yy, stratę jakości. No i mimo wszystko można się jakoś tam zorientować. Yy, no, Sam odtwarzacz radia nie jest jakiejś najwyższej jakości. Generalnie yy, jak sobie porównuję do odtwarzacza w jakimś tam Walkmanie starym, no to... No, nie jest to jakieś e, ekstra i generalnie ten sygnał musi być raczej mocniejszy niż słabszy, żeby on go złapał. E, za to jak już złapie, to jest raczej to jeżeli, znaczy, e, e, e, bar, znaczy musi być też mocniejszy sygnał, żeby był stereo, natomiast jak jest stereo, to raczej nie szumi w tym stereo nie ma czegoś, raczej z reguły nie ma yy, tak, że jest stereo i on ma jakieś potworne szumy. Możliwe, że to zprost, nie wiem zresztą, nie znam się na, na, na radiologii, więc nie podam jakichś szczegółowych danych, ani jakichś sensownych porównań. Yy, yy, I co? I w zasadzie chyba tyle o tym odtwarzaczu. Chyba już nic nie ma takiego, co by można o tym powiedzieć. No ustawienie to akurat, znaczy jeżeli chodzi o zmianę ustawień, tutaj nie ma jakiegoś specjalnego problemu, to nie jest jakiś strasznie zaawansowany, skomplikowany odtwarzacz, gdzie trzeba było zapamiętywać nie wiadomo ile rzeczy. No to wszystko z generalnie do ogarnięcia w dosyć szybkim czasie. Oczywiście to nie jest nowej generacji odtwarzacz, więc Rockboxa nie da się tutaj zainstalować. To jest jeszcze jednak za słabe urządzenie. No i co? I chyba. Chyba tyle. Tak no więc. Do usłyszenia w następnym podcaście. No. No właśnie. Do zobaczenia. Do usłyszenia w następnym podcaście. Ja się już żegnam. Tomek Bilecki.